List do Efezjan, szósty rozdział. Przeczytajmy od wiersza szóstego do dziewiątego. List do Efezjan, szósty rozdział, od szóstego wiersza do dziewiątego. Może, może i może od piątego będzie, będzie w kontekście, tak? Czytamy: Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi. Z bojaźnią i z zadrżeniem. Prostocie serca swego jak Chrystusowi. Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy. Służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom. Wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczynił. A wy, Panowie, postępujcie względem nich tak samo. Zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osobę. Moi drodzy, no przecież my żyjemy w czasach, jest XXI wiek, My żyjemy w czasach, kiedy my tu nie mamy absolutnie problemu, tak, z niewolnictwem. Dzisiaj w naszym kraju bynajmniej nikt nie pełni takiej służby jak to i tam w tamtych czasach było, że ludzie byli niewolnikami innych ludzi. Co można by powiedzieć, czy zatem to, co pisał Paweł, już jest nieaktualne, że już nie mamy potrzeby tego przyjmować do naszego życia. I tak to już jest, że apostoł Paweł, gdy pisze w jakiejś sprawie, zauważcie, w listach, czy apostołowie, Piotr, Jan, gdy piszą w jakiejś sprawie i one odnoszą się do różnych problemów, które w zboży w tamtym czasie były, to przy okazji zawsze podaje jeszcze bym powiedział, taką obok, to jest... To jest co najmniej dwutorowy albo trzytorowy, tak? Podaje jeszcze naukę jakąś. I odkrywa przed nami pewne tajemnice i daje nam poznać bardziej Boga, tak? jakim On jest Bogiem. I choć my dzisiaj nikomu nie służymy jako niewolnicy, nikt z nas nie jest jak to w tamtym czasie Panem, ale tym niemniej te relacje. I podwładny i, i no, pomóżcie mi. Przełożony, tak. Przełożony i podwładny, te relacje występują. My w takich relacjach jesteśmy. Albo sami jesteśmy podwładnymi, albo sami jesteśmy przełożonymi Ale nawet jak jesteśmy przełożonymi to i tak jesteśmy podwładnymi, tak, bo to, to wiecie, to, to idzie, idzie niekiedy aż do samego Boga, tak. Czy za to możemy dzisiaj z tego wziąć naukę? Jak mamy postępować? Jak mamy się zachowywać? i Głównym przesłaniem tego, co, co dzisiaj chcę powiedzieć, do czego was chcę zachęcić, bracia i siostry, was i siebie również, to i tu w liście do Kolosan yy, mamy to zapisane w trzecim rozdziale. To jest bardzo podobny tutaj tekst i nauka, miasto inne, ale nauka ta sama, w trzecim rozdziale listu do Kolosan, 23 wiersz. I to jest jakby mottem tego przesłania, które dzisiaj, którym chciałbym powiedzieć i do którego chcę zachęcić. 23 wiersz. Cokolwiek czynicie, z duszy czynicie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, Gdyż Chrystusowi Panu służycie. Moi kochani, zostawimy tych niewolników i tych Panów, ale przypatrzcie się bliżej temu słowu. Jakie tutaj są, jakie jest ważne przesłanie, że otóż człowiek, który był niewolnikiem, można by powiedzieć niewolnikiem wierzącym bratem naszym, tak? uwierzył w Jezusa Chrystusa, bo to jest mowa o takich ludziach. To nie jest mowa do wszystkich niewolników żyjących w tamtym czasie, ale jest to przesłanie do, do braci którzy, i do sióstr, którzy byli niewolnikami, a uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. I oczywiście w innym miejscu mamy naukę, gdzie apostoł Paweł mówi, jeżeli możesz stać się wolnym, to korzystaj z tej wolności. Ale z drugiej strony mówi, jeżeli w takim stanie Pan Cię zastał, to tutaj podaje naukę, co masz robić, jak masz postępować. I można by powiedzieć, cóż taki niewolnik może zrobić, jak on ma służyć Bogu. Kochani, to jest wielka tajemnica Boża, przed nami odkryta, w tym, w tej nauce. Otóż, czy mężczyzna, czy kobieta. Tu czytamy dalej, czy wolny, czy niewolny. Może służyć Chrystusowi. Jakże często jest to utrapienie brata czy siostry? Brat czy siostra pytają się, jak ja mam służyć Bogu? Co jest, cóż ja mogę zrobić? Ani nie wiem, ani kazania nie potrafię powiedzieć, ani nie potrafię zagrać na takim instrumencie, ani może czegoś innego nie potrafię zrobić? Jak mam służyć Chrystusowi? Jak mam służyć Bogu? Tam ci bracia i siostry, to oni, to tak służą Bogu. A ja? co ja mogę zrobić, skoro ja może niewielką rolę pełnię tak, w życiu społecznym? Może jestem tym podwładnym, tak? Może, może gdzieś tam pracuję w jakimś miejscu pracy i co ja mogę zrobić? Czy Bogu takie życie może się podobać? Czy ja w takim życiu mogę służyć Chrystusowi? Kochani, otóż tak. Bogu niech będą dzięki, że tutaj nie masz ani mężczyzny, ani kobiety. Wierzący człowiek, który należy do Chrystusa, może służyć Bogu żywemu, Chrystusowi w miejscu, w którym jest. I teraz zadajemy pytanie, ale jak to zrobić? Co mam dalej czynić? Czy mam się zapisać na jakiś kurs korespondencyjnego seminarium? Czy może zgłosić swoją aplikację na wyjazd misyjny do Afryki? Ja wam powiem tak, jeżeli Bóg nas tak poprowadzi, to niech taka Jego wola będzie, tak? Ale dzisiaj jest tak, jak jest. Jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy i my w tym miejscu, w którym jesteśmy, w stanie, w jakim się znajdujemy, czy jako panna, czy jako mężatka, czy jako mężczyzna, czy jako przełożony, jako podwładny. Dzisiaj Bóg do nas mówi, że możesz służyć Chrystusowi. I rzecz w tym, nie w tym, co robisz, tylko w tym, jaką masz postawę. Czy my rozumiemy, kochani bracia, siostry? Ważna jest postawa. Postawa naszego serca. Jaką mamy postawę? W tym, co robimy. Przecież my nie będziemy się tutaj przecież teraz przechwalać, tak? Kto co robi, wiesz, a ja tu, a ja tu tam zarządzam takim kontraktem, wiesz. A ja to, wiesz, ja to tak niewiele robię, ja tu tak splątam w hotelu i tak... Cóż ja tam mogę zrobić? To nie ma znaczenia. Kochani, przed Bogiem, my tutaj czytamy o tym, że On nie ma względu na osobę. Bóg nie ma względu na to, że ty robisz pracę według innych uznawaną jako lepszą albo jako o taką mniej wartościową. Bóg nie ma względu na osobę. Pan Znamy naszego Boga przecież na tyle i wiemy o nim, że Bóg przypatruje się bardzo uważnie naszemu sercu. Patrzy na to, czego oczy ludzkie nie widzą. Przygląda się temu, na co ludzie zwykle nie patrzą, bo nie mogą widzieć. Ludzie patrzą na to, jak jesteśmy ubrani, co posiadamy, jakie mamy miejsce w społeczeństwie, tak? Na to ludzie, temu się ludzie przypatrują. I czasami sobie gradują, tak? Ten ważniejszy, ten mniej ważny. Ale u Pana tak nie ma. On jest sprawiedliwy. On przygląda się temu, jak wygląda nasze serce. Temu, jak wygląda twoja dusza. I co my tutaj czytamy, żebyśmy my pełnili te swoje obowiązki. Tutaj jest to nazwane jako wola Boża. Jak? Z całej duszy. Niech Bóg wybaczy mnie, to, że czasami pozwalam sobie tak narzekać. Mam jakąś pracę do wykonania, jakieś obowiązki. I to jest zupełnie inaczej niż to, jak czytam tutaj. Tutaj Słowo Boże mówi wszystko. To Słowo Boże nie wydziela, wiecie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie wydziela jakichś takich szczególnych dziedzin życia. Wiecie, tutaj to musisz tak szczególnie, wiesz, tak tak na, na 100%. A, a, a tutaj to, to musisz możesz odpuścić. To jest nieważne. To jest tam. Nie. Stąd kochani, życie chrześcijańskie to nie jest tutaj, w tym miejscu. Ono oczywiście jest to jest element naszego życia, ale nie da się zmieścić całego życia chrześcijańskiego tutaj, w tym miejscu w ciągu dwóch godzin. Nie da się zmieścić całej służby dla Boga, dla Chrystusa w tym jednym miejscu. No bo choć wielu może usługiwać, tak? Słowem Bożym, objawieniem, i jakimś psalmem, ja powiem szalenie zbudowane bym się z sługą siostry, jak i tej pieśń, której, której nie znałem. Naprawdę, i pobudziło mnie to do, do naprawdę dziękczynienia dla Boga, tak? Wspaniała usługa. Ale no nie wszyscy są w stanie teraz wiecie, wyobraźcie sobie 20 takich fortepianów, tak? to przecież to nie jesteśmy w stanie. I co można by powiedzieć, że nie ma dla mnie tutaj miejsca? Spróbujmy wybiec dalej. Że możesz służyć Chrystusowi swoim własnym życiem. Tym jak żyjesz. Tym jak pracujesz. Zatem mężczyzna, brat, który wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, może służyć Chrystusowi w ten sposób, jak pracuje. Czy my to rozumiemy, bracia? Jak my powinniśmy pracować? Jak my powinniśmy wszystkie obowiązki, czynności, które wykonujemy, wykonywać z duszy, jak dla Pana? A tak czasami nie robię, niech mi Bóg wybaczy. Bo zapominam, bo wydaje mi się, że mam prawo do tego, żeby se ponarzekać. Że oto trafiło mi się takie zadanie, że tu co to, po co to, na co to. Czy taka postawa Bogu się podoba? Absolutnie nie. Zatem wszystko, bracia, cokolwiek robicie, Róbmy to. Ja już mówię nawet do siebie. Róbmy to z duszy, jak dla Pana. Wiecie, że jak ktoś się temu przypatrzy, powie, Boże, jak tak można? Tu w innym fragmencie czytamy że o tych niewolnikach, że oni mają tak służyć tym swoim Panom, żeby to, jak oni służą, czytamy, że było ozdobą nauki Chrystusowej. Czy my sobie wyobrażamy, że... To, jak ja w ogóle pracuję, jak, jak, jak żyję, tak, może być ozdobą nauki: Pana jest za Chrystusa? To jest wyróżnienie. Tak wywyższamy Chrystusa. Co? Wszystko. Jak z całej duszy. Dla Pana. Teraz Wy, kobiety, niewiasty. Wszystko, cokolwiek robicie, niewiasty, siostry, róbcie to jak, jak dla Pana. Czy robisz, nie wiem, ten obiad dla męża, czy, czy dla dzieci, czy. Cokolwiek robimy, czy nie wiem, obowiązki jakieś w domu, w pracy. Róbmy to tak, żeby to ozdabiało naukę Bożą. Żeby to było zbudowaniem. Nie chcę dzisiaj polemizować z tym. Dzisiaj nastały czasy, kiedy z pobożności można ciągnąć zyski. Dzisiaj takie czasy, gdzie, gdzie niekiedy młodzi ludzie zamiast pójść do pracy, Nauczyć się życia, lgną, rwą się tam do jakichś szkół, żeby wiecie, żeby coś tam, coś tam robić, tak? Bo tak, tak ja rozumiem, że tak zostali nauczeni. Czy nie pożyteczniejszym jest bracia, żeby młodzi ci chłopcy byli przy braciach i nauczyli się, jak rozmawiać, jak problemy rozwiązywać. Czy to nie jest pożyteczne? Jak i się zachowywać wobec własnej żony, wobec starszych, młodszych? Chrześcijaństwo jest życiem, słuchajcie. I nie da się tego, wiecie, oderwać. Nie da się tego poszufladkować, że tutaj, wiecie, przez dwie godziny przybiorę szczególną postawę, wiecie, taką bardzo pobożną, a już potem to już będę taki, wiecie, taki już nie muszę być, bo to przecież już nie chrześcijaństwo. Ja przyznaję, że czasami człowiek w tej wolności w cudzysłowie czasami głupoty mówi, czasami coś powie nieodpowiedniego i potem żałuję tego, tak? Mówię, Boże, po co ja to powiedziałem? To co to za głupstwo ja wypowiedziałem? Na zgromadzeniu rzadko nam się zdarza coś powiedzieć, ale już w domu, już w pracy, jak ten język pracuje, jak on chodzi, jak czasami Pana nie wielbi. Wiecie, żeby tak żyć, żeby stać się takim sługą chrystusowym, to nade wszystko trzeba uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Nade wszystko trzeba się narodzić z Boga. I nade wszystko trzeba mieć pragnienie i chęć, nieodpartą chęć, żeby być Jego uczniem. A uczeń to kto to jest? Rzadko używa się, zwrócić uwagę, tego określenia na chrześcijan. Uczniowie pańscy, uczniowie Jezusa Chrystusa. Raczej mówi się chrześcijanie, ewangeliczni, no wiadomo, bracia, siostry i tak dalej, ale rzadko i, i ten termin funkcjonuje, uczniowie. No bo uczeń to jest ktoś, kto się uczy. Uczeń to ktoś, kto, kto ma jakieś egzaminy, tak? My przechodzimy różnorakie doświadczenia. Zwróćcie uwagę, przychodzi czasami w naszym życiu jakieś doświadczenie i to jest ten moment, to jest ten moment, kiedy to, czego się nauczyłeś, tutaj na przykład, to, co Bóg ci powiedział przez swoje słowo, gdy miałeś studium Słowa Bożego, to jest ten moment, kiedy ty możesz to słowo zastosować. Bo zdajemy sobie sprawę, że w tym miejscu my możemy powiedzieć tyle o cierpliwości, wiecie, jak się zachowywać, że trzeba się opanować i tak dalej. My teoretycznie wszystko możemy to omówić, natomiast wyjdziemy na zewnątrz, Spotkamy człowieka, który w cudzysłowie naciśnie nam na odcisk, i to jest ten czas, to jest ten, właśnie to jest ta chwila, kiedy Słowo Boże może się ucieleśnić, tak, w Twoim życiu. Kiedy trzeba się zaprzeć samego siebie, trzeba się upodobnić do Chrystusa w tym, że ktoś Ci złorzeczy, a Ty nie odpowiadasz złorzeczeniu, że ktoś cię poniża, a Ty to znosisz. To jest ten moment, kiedy ta nauka Boża w naszym życiu, powiem, staje się ciałem, tak? To jest bardzo ważne, bracia i siostry. To jest bardzo ważne. Chrześcijańskie życie, to jest życie począwszy od narodzenia przez Boga. Bez końca. <śmiech> się zastanawiałem, gdzie koniec. Pomyślałem sobie, Boże, przecież końca nie ma. <śmiech> Chwała Bogu. Chwała Bogu, że to życie, Boże życie, nie ma końca. To jest życie Wieczna. Chwała Bogu. Chwała Bogu, że taką nadzieję Pan roz, roz, dał nam taką nadzieję, że, słuchajcie, no powiem szczerze, zacząłem się, jak mówię początek, to musi być koniec, tak? Zawsze jest koniec. Ale jak zacząłem mówić o Bożym życiu, początek jest, ale koniec nie ma. Wieczne życie. Chwała Bogu, że Pan nas wyzwolił ze strachu przed śmiercią, i wlał taką nadzieję w serce. Wytrwajmy do końca, kochani bracia i siostry, wytrwajmy do końca. I świadomy jestem różnych problemów w życiu, tak? Porządliwości, które się pojawiają. Zniechęceniu, które przychodzi do naszego życia. Jakiejś frustracji, ale bracia i siostry, nie poddawajmy się. To jest jeszcze krótka chwila i spotkamy naszego Pana Zbawiciela to jest jeszcze krótki czas i będziemy razem z Nim. Zachęcajmy się tymi słowy, żebyśmy nie upadali utrudzeni na duchu, że zniechęceni, że a, to, czy to jest faktycznie prawda. Czy zgodzicie się z tym, że trudniej się służy, gdy nikt nie patrzy? No, tak, taki człowiek jest, że jak wiesz, że ktoś Cię obserwuje, wiesz, że ktoś może, o, dobrze, pochwalić, Wiesz, że możesz w niech długim czasie otrzymać nagrodę za swoje, wiecie, czyny. Wiesz, wiesz że za chwilę nagroda będzie, tu ty pracujesz, żeby ktoś cię wyróżnił, ktoś docenił. To, taki jest człowiek, to jest to napisane. Tacy jesteśmy, ale to, że tacy jesteśmy z natury, tak? Chcemy się ludziom czasami przypodobać, pokazać. Z jak najlepszej strony, tak? bym powiedział, dodając czasami trochę więcej do swojego wizerunku, niż to faktycznie jest. Ale tym niemniej tutaj Słowo Boże nas wzywa, żebyśmy wyhamowali i przemienili swoje myślenie. Żebyśmy tak nie robili. Chociaż jest pokusa, tak, żeby tak zrobić. Jak ludzie patrzą, to ja wtedy bardziej intensywnie, a jak nikt nie patrzy, no to ja już, to już tam nie trzeba tak... I teraz Słowo Boże nazywa zmieńcie to myślenie. Nie dla ludzi. Ale pomyślcie, że Bóg jest na niebie. Przyjmijcie to wiarę, że Bóg to wszystko widzi. To, co robię. To, jak podchodzę. To, jak nie wiem. Nawet, wiecie, Pan kiedyś mi pokazał głupią trawę ścinałem u siebie w domu i byłem w któryś momencie taki zły, że ja tę trawę muszę ścinać. że jestem zmęczony, mówię, jeszcze tę trawę muszę ścinać, bo już dużo urosła. To słowo mi się przypomniało. To tak chrześcijanie trawę ścina? Ze złością? Wszystko, cokolwiek czynimy, kochani bracie, siostry, czynimy z duszy, jak dla Pana. Najmniejszą czynność w naszym życiu. Stąd nie może być, nie może towarzyszyć nam, wiecie, że my coś robimy, cokolwiek robimy, wiesz, złością ogarnia, wiesz, niechęć, wiesz, najlepiej to bym chciał to skończyć, wiesz, to nie jest, to, nie, to ty wtedy nie służysz Chrystusowi. Nie, nie, maj, nie, nie myślmy sobie, że, że, że tutaj to mogę mieć złość, ale po tym, jak przyjdzie mi mówić kazanie, to ja mogę wtedy, wiecie, tak, o to, to, to to jest właściwe miejsce dla mnie. To tak nie możemy, bracia, siostry. To nie jest służba Chrystusowi. My mamy, ja mówię, Boże, jak ja Ci dziękuję, że Chrystus, wiecie, dokonał, jak tak sobie uświadomimy, co on zrobił. Co Bóg w ogóle dokonał. To jest, to jest, ja, ja brakuje mi słów. Ja nie mam takich słów, ale dla mnie no, to, to jest jacyś, jakieś arcymistrzostwo, wiecie, to jest, to jest arcydoskonałe to, co zrobił Bóg. Kiedyś ludzie musieli, wiecie, chodzić i brać zwie, zwierzę do świątyni, pójść, Tam był kapłan, wiecie, składały się ofiary. Jakieś. To, co zrobił Bóg. To, co w Jezusie Chrystusie, jak utorował nam drogę do siebie, to jest arcypiękne. To jest, to jest bym powiedział, cudowna, wspaniała rzecz, jaką Bóg dokonał. Że wtedy był kapłan jeden, tak? Ta, ta służba rozłożona na lewitów. Dzisiaj każdy wierzący człowiek, w ogóle pomyślmy sobie o tym, jeżeli poważnie traktujemy Słowo Boże, że Bóg w naszym ciele zorganizował świątynię. Choć ja to mówię, ale zrozumienie tego do końca jest dla mnie no, na dzięki nieosiągalne. Jak to, że potężny Bóg upodobał sobie miejsce w sercu człowieka na świątynię, że potężny Bóg nie wyróżnia, już wiecie, że ten większy ten. że Bóg nie ma względu na osobę czytamy. Czy wolny, czy niewolny, czy mężczyzna, czy kobieta. Tutaj nie ma względu na osoby. Chwała Bogu za to. Że każdy może Bogu służyć. Każdy nie, nie ma tego, o ja tam nie, nie mówię nie mówię kazania, czy nie służę w zboże, to, to nie muszę już nic robić. To nie ma znaczenia w ogóle, co ja robię. Otóż ma znaczenie, otóż ma znaczenie. To, jak będziesz pracował, to jak będziesz w domu żył, to jak będziesz się odnosił do żony, do dzieci, do sąsiada, słuchajcie, to jak będziesz myślał o nim, to jest służba Chrystusowi. A wiecie, dlaczego tak jest? Ponieważ Bożym celem dla naszego życia jest to, abyśmy stali się podobni do obrazu Syna Jego. To jest cel dla ciebie, kobieto, i dla ciebie, mężczyzno, i dla mnie. tak? To jest cel dla naszego życia. Abyśmy wstępowali w Jego ślady. I On nam pokazał. Dlatego to, do czego Bóg nas zachęca w swoim słowie, to nie jest coś, czego Chrystus nie przeszedł. On utorował nam drogę, pokazał nam, stał się dla nas wzorcem. Mało tego, wspiera nas, dając nam swojego ducha, który nas wspiera i umacnia. Chwała Bogu. Służmy dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom. Wiedząc, że każdy czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. Cały czas powtarzam, że wiele rzeczy robię ze względu na Chrystusa i wielu rzeczy nie robię ze względu na Chrystusa. Gdyby nie Chrystus w moim życiu, to w wielu momentach rzuciłbym się na drugiego człowieka. Gdyby nie Chrystus w moim życiu, to wielu rzeczy bym nie zrobił, nie przyszedłbym tutaj, nie czytałbym Słowa Bożego. Nie zginąłbym kolan przed obliczem Bożym. Nie miałbym tych pragnień w sercu, o których Paweł mówi. Przecież to nie jest tak, że my sobie wmawiamy. Wiecie, że rano wiesz, wstajesz i wmawiasz w siebie, to wszystko tylko budzi się w nas, tak? To, to bym powiedział, jest, staje się częścią naszej istoty, naszego życia. To Boże życie jest nierozerwalne już, wiecie. To nie da się Bożego życia zamknąć w szafie, w domu, zostawić Boże życie i ja wyjdę sobie sam do pracy tak i wrócę. Ona ma być nierozerwalną częścią naszej istoty, naszego życia. Słuchajcie, jak wiele można się nauczyć tak z takiego fragmentu, do niewolników, pisanych do niewolników. Wydaje mi się, że życie niewolnika w tamtym czasie nie było skomplikowane. Można powiedzieć, co można robić jako taki niewolnik, po prostu wykonywać zadania, które zleci ci Pan. Zrób to, zrób tamto. Idź tam, przyjdź o tej godzinie. Przynieś mi to, odnieś tamto. Takie było życie niewolnika. Wiecie, on nie mógł sobie zaplanować. O, w sierpniu to pojadę na urlop na dwa tygodnie. Pojadę tu, pojadę tam. On mógł sobie tak pomarzyć, ale Pan powiedział, wiesz co... Mam plany dla Ciebie. W sierpniu będziemy, nie wiem, remontować tutaj tą stodołę, tak? Bo plony zebrałem. O, przepraszam bardzo. A ja mam plany. To jest niestety. Paweł się w taką niewolę oddał Chrystusowi. Stał się takim niewolnikiem Chrystusa. Jego wola już była bez... Miała mało, mało do powiedzenia jego, jego, to, co on chciał, tak? On mówi, bylebym służby, dokonał, bylebym biegu dokonał. W jakimś tam miejscu mówi nie radziłem się ciała i krwi, tak. To jest cel naszego życia, żebyśmy my się stali takimi niewolnikami Pana naszego. I wtedy to miano sługi Chrystusowego będzie odpowiednio na miejscu. Bo wiecie, trudno mówić też się rzadko używa tego słowa. Najczęściej dzisiaj w dzisiejszych czasach to słowo sługa tak, to i przypisuje się do, do tych i zawodowych, bym powiedział, usługujących, zawodowych kaznodziejów, zawodowych misjonarzy itd. To, to, to oni, jak się pytasz, co no służę, nie, służę. Czym się zajmujesz? No ja wielokrotnie takie, taką odpowiedź usłyszałem. O czym się zajmujesz? Służę. Ale gdzie? W Kościele. I to słowo, ten termin nie jest zarezerwowany dla tej grupy. tylko Sługą Chrystusowym ma się stać każdy człowiek wierzący. To jest nasze powołanie. Dla kobiety i dla mężczyzny. I musimy uwierzyć w to, że nie trzeba nigdzie wyjeżdżać. Ani do Afryki, ani na Grenlandię. Żeby służyć Panu. Pierwej musimy w tym, co jest nawet... Wydaje nam się, że jest mały, tak? Bo my czasami no, nie lubimy robić tego, co jest małe, czego może nikt nie, nie zauważy, może nie doceni, może nie, nie wyniesie tego tak, wiecie, tak na piedestał, że U, zobacz, jak idzie, dokonałem. Wiesz, ile ja się tam narobiłem, zobacz, jak zorganizowałem to wszystko, tak? Ale jeżeli będziemy wierni w tym małym, to Pan powierzy nam większą część. Ale może być też tak, że do końca życia będziemy w tym małym, wierni Chrystusowi. I przyjdzie dzień, kiedy spotkamy się z Panem, jak tu czytamy, odbierzemy, otrzymamy zapłatę od Pana za to, co dobrego żeśmy uczynili, za to, jak służyliśmy Chrystusowi, za to, jak byliśmy Jemu wierni. Kochani, na, na koniec może przeczytam. Słowo, które... Patrzę na moją żonę. Pomyślałem o kobietach, które mają mężów, ale mają mężów przykrych, niewierzących. Jak one mają służyć Bogu. Jest to trudne, ale Słowo Boże zachęca nas, żeby i takie żony, poprzez swoją postawę, łagodną postawę, tak, pozyskały mężów swoich. Chcę wam powiedzieć, że Słowo Boże jest... Mądrzejsze niż nasze myślenie. Bóg jest bardzo mądry. Jak Bóg już coś powiedział w Słowie, to możemy mieć niezachwianą pewność i ufność, że to jest prawda, że choćby cały świat mówi, wiesz co, weź tam tego dziada rzuć i tak dalej, ale Słowo Boże mówi tak. Ale żeby z kolei tak żyć, słuchajcie, to zgodzimy się, jaki trzeba mieć charakter chrystusowy. Jak trzeba od Pana odebrać, nie wiem, to Jego życie, tak, Jego naukę. To wręcz usposobienie Chrystusowe. To właśnie o to chodzi. To nie chodzi też o to, wiecie, żeby teraz całe życie chrześcijańskie gryźć się w język, nie? Że, wie, wykręcać, aż, aż, aż cię rozsadza, nie? Ale ty się, wiesz, ale ludzie patrzą, mm, jakie opanowane, a ty się gryziesz w język, krew już leci, tak? To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby serce było przez Boga tak przemienione, żebyśmy stali się tak podobni do Jezusa, że nawet ktoś cię obraża, tak? ktoś cię poniża. Ciebie to nie boli. Takimi, ja chcę się takim stać, jak Jezus Chrystus. Czy to jest niemożliwe? Bo niektórzy mówią, o, to, to, to niemożliwe człowieku, to ruchy uświęceniowców próbowały już, wiesz, ludzie się zamykali w klasztorach, za murami. To jest kompletnie niemożliwe takie życie. A ja powiem, nie wiedzą, co mówią. Nie, nie znają Pana i mocy Jego. Mocy przemieniającej człowieka. Że, można by rzec, nieważne kim byś był, nieważne jakim człowiekiem byś był, jaką Kobietą, jakim mężczyzną. Jeżeli stałeś się dzieckiem Bożym, to jest, chcesz być posłuszny Bogu, chcesz być uczniem Jego, jesteś uczniem Jego, słuchasz Jego nauki, modlisz się do Niego, to Bóg ci pomoże. To zobaczymy wtedy potężną moc Bożą. Moc Bożą ku przemianie, Słowo Boże mówi. Bo o ile ta moc Boża, której my czasami oczekujemy, pragniemy, tak wiecie, żeby, żeby jakiś grom z nieba walnął w tym dom obok i ludzie by się przestraszyli, wszyscy by tu przylecieli, by się zapytali, co mamy czynić. Tak? to jest, Ja wierzę w taką, wie, słyszymy w dziejach historii, słyszymy, nie są to powszechne zjawiska. Są to bardzo rzadkie sprawy. Natomiast moc przemieniającą Bożą moc, bo przecież dla, dla Boga najważniejszy jest człowiek, tak? Żeby on był przemieniony i żeby był na zawsze z nim. To taką moc Bożą ja widzę w życiu. W życiu braci, sióstr, we własnym życiu, bo przecież można by tutaj świadectwo złożyć, jakim człowiekiem byłem. a Jak Pan mnie od, odbudował, odrodził, to chwała Jemu za to. Żeby nie przedłużać, zachęcę Was jeszcze i fragmentem Słowa Bożego z Piotra. Przeczytam to i weźmy sobie do serca te słowo list Piotra I, drugi rozdział, osiemnasty wiersz. Drugi rozdział Piotra, osiemnasty wiersz. Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Ale bowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obu marszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, jego sińce uleczyły nas. Byliście bowiem zbłąkani jak owce. lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. To jest tajemnica i moc do tego, żeby żyć według Słowa Bożego. Życie Chrystusa Jezusa w nas. My tak często myślimy o tym, co my możemy dokonać w oparciu o własne siły, możliwości, tak? O własny charakter, który mamy. Wiecie, że no, mam tyle cierpliwości, zniosę to jakoś. Słowo Boże tu mówi o czymś daleko więcej. Słowo Boże mówi o podobieństwie do Chrystusa, o Jego życiu w Tobie i we mnie. I tego życia pragnę, tego życia szukam i o to życie wołam, zabiegam, żeby było Jego coraz więcej, ale żeby tak było. Kochani bracia i siostry, żeby Chrystusa było coraz więcej w naszym życiu, to jest jeden warunek. Nas musi być coraz mniej. Nie może być tak, że ciebie jest coraz więcej i Chrystusa jest coraz więcej. To jest niemożliwe. Ale jeżeli będziesz się wyrzekał samego siebie, samego siebie będę się zapierał, to wtedy Boże życie ma otwarte drzwi, żeby wejść i zachęcam was do tego i w ogóle powiem wam, że się cieszę tak? cieszę się, że poznałem tutaj waszego brata Pawła, Piotra że tu spotkałem Leszka no bardzo się cieszę no. słuchajcie o to zabiegamy, o takie braterstwo o, żeby nie zrozumcie mnie źle, ale żeby to było wszystko normalne po prostu że jesteśmy braćmi że dążymy, zachęcamy się Pięknie słyszeć, pięknie słyszeć, że bracia trwają w Chrystusie. Pięknie słyszeć, że wiara wzrasta, miłość się pomnaża. To wiecie, jak takie rzeczy człowiek słyszy, to faktycznie jest ta chęć, nie no, wsiadam, jadę zobaczyć, co tam się dzieje, tak? Smutno słyszeć, gdy tutaj, tak jak Leszek mówi, człowiek, który z nami był na poście, ten Marcin, no. Gdzieś na razie, ale wierzymy, wierzymy, że... Że jak w Nim to Boże życie jest, to, to On nie wytrzyma długo tak. To zobaczy, że ta chwała tego świata przemija. Uznanie ludzi przemija, a warto dla Chrystusa żyć. Tym słowem chciałem Was zachęcić, bracia i siostry. Cieszę się, że tak niewiele osób posnęło. <śmiech> Niech Bóg Was błogosławi, kochani bracia, kochane siostry. Wszystko cokolwiek czynicie, czyńcie z duszy jak dla Pana. On widzi, On żyje, trwa na wieki. Nikt mu się nie przeciwstawi, co Bóg zamierza, to wykona. To jest, słuchajcie, przywilej niebywały swój takiemu Bogu. Choć Go nie widzimy, ale widzimy Jego moc. Wszak Ducha Bożego nie widzimy, ale działanie Jego widzimy w naszym życiu, w życiu innych braci, sióstr, w Kościele. To jest ogromny, ogromny przywilej służyć Bogu, poza którym nie ma już takiego. Nie ma innego. Wiecie, jaki spokój, jak Bogo w duszy mi jest, gdy mam świadomość, że Bóg, któremu służy, jest jedynym prawdziwym Bogiem. A ci inni, to śmiechu warte wszystko jest. To, jest. to jest nawet niegodne tam analizowania. Szkoda czasu. Bo Bóg, któremu my służymy, jest wybitnie wspaniały. To jest, to jest, słuchajcie, brak słów. To brak słów, a tak myślę, Boże, jak kiedyś znajdziemy się przed Twoim obliczem, to ja nie wiem. To ja nie wiem, co to będzie. Ale dlatego żyjemy. No po to właśnie mamy tę nadzieję i wiarę naszą w sercach. No po co? Żeby co? Żeby być religijnym człowiekiem, a mi w ogóle religia nie obchodzi. Nie interesuje mnie religia. Wieczne życie, to jest to. Zbawienie w Chrystusie. O te zbawienie wypytywali się prorocy, wiecie, szukali, jak to, jak to Bóg zrobi. A tu Jezus przyszedł, umarł. Tak lekko mówi się o tym, bo wiecie, bo to nie ja umarłem na krzyżu. To nie ja musiałem cierpieć. Ale Bogu niech będzie wszelka chwała, wszelka cześć. On jest sprawiedliwy i dostrzeże to, jak Ty z duszą dla Niego robisz wszystko, co w Twoim życiu jest. Bogu niech będą dzięki. Chwała Jemu. Amen.